Subiektywny podcast sportowy. 100. Chyba Dziesiąty. 10, 110. odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Nagrywany zaraz po powrocie. Dosłownie zaraz. Zaraz. Dos openera Biegliśmy i nagrywamy. No kto wbieg, to wbieg. No tak. Znaczy, z openera w sensie. Tak, no tak. To mówiliśmy, że połowa podcasta jedzie. A dzisiaj I... w ogóle mamy 3:4 obecne. Tak, właśnie, bo redaktor Ernest jest y, nieobecny, ponieważ znajduje się gdzieś teraz w jakichś okolicach Kielc i coś tam nagrywa. Nie wiem, płyta jak. Ale nie podcast. Nie podcast. Chyba, że przeszedł do konkurencji. Gdyś jest znaną zdan... Gdy gwiazdą Roka. Tak. <słuchajcie> tak. Dokładnie. E, słuchacze, jak pewnie się zorientowali, wczoraj udało nam się wrzucić hurtem odcinki z jednej ósmej finału. Słuchacze się zorientowali, nawet komentowali. Mhm. No, widzę, że po raz pierwszy śledziłeś pod nieobecność innych redaktorów. No, panowie redaktorowie, ja, a ja tu harowałem ciężko za pana redaktora, zawadę na przykład trochę też. Mm. No, znaczy, za, za to może nie jest dobrze powiedziane. <śmiech> za siebie może też tak trochę. <śmiech> no, tak, tak. <śmiech> no dobrze, dobrze. Jeszcze chciałem powiedzieć, że przyjeżdżaliśmy dzisiaj przez miejscowość, tylko jej nazwy zapomniałem w tym momencie, ale przez miejscowość, gdzie nie powinieneś się pojawiać, ponieważ ja, ja powinieneś się tam spotkać z nieprzychylnym przyjęciem. Bo ponieważ? Bo miejscowość nazywa się Wrogocin. Uuu. <grystanie> to nie. To tam nie jadę. A obok była miejscowość Skurcz. No w jedną stronę był skręt do, skrę do Gniewu, a w drugą do Skurcza. Gniew w 6 kilometrów. W okolicach kilometry. Wrogocina. To jakaś bardzo nieprzyjazna okolica. Bardzo nieprzyjazna. Gniew 6 kilometrów to wiesz. Tak. No bo udało nam się tam znaczy, na tym jeszcze... Openerze obejrzeć tak, kilka no no właśnie, ja, Bo ja na posterunku byłem, <coughs> widziałem wszystkie, od razu mówię, Ćwierćfina... dobrze mówię, ćwierćfinały, Ćwierćfina. tak. A nam się udało nawet obejrzeć poza kilkoma meczami kilka koncertów. Tak, no, ty... Po toryście tam pojechali. Filmu, no, tak? Znaczy jeden, jedyny mecz ćwierćfinałowy, którego nie widzieliśmy, to było spowodowane tym, że poszliśmy na koncert pana, który się nazywa Matis Jahu. I wyrzucił nawet, nas z obuwia i nawet finał mistrzostw świata bym nie zamienił za ten koncert a rzekłbym nawet że finał Ligi Mistrzów też bym chyba nie zamienił genialny koncert absolutnie genialny jeżeli teraz słuchacze pobiegną do sklepów i kupią płyty Matisiachu, to potem wrócą i będą nas przeklinać w kamień. Bo Dlatego, to, co jest na płytach, tak. nie ma nic wspólnego z tym, co, co jest na koncercie. Dokładnie. I pewnie nie poszlibyśmy w ogóle na ten koncert, chociaż ja tam, mnie płyty jego nie przeszkadzają, ale, ale widziałem kilka urywków jego koncertów i próbowałem tu redaktora Kondraciuka przekonać, że, że warto. Na szczęście mi się udało. Na szczęście zespół Hot Chip nie powalał, który był tak. na głównej scenie, więc szybko przebiegliśmy na Matisjachu, który właśnie zaczynał grać i grał następne dwie godziny w taki sposób, że no naprawdę to był jeden z najlepszych koncertów w ciągu ostatnich dziesięciu lat, podejrzewam, jakie widziałem. A w tym czasie Hiszpanie grali z Paragwajem i dlatego tego nie zobaczyliśmy, ale już wiemy, jakie były okoliczności, bo nam tu redaktor Magdziarz wyłuszczył. Na krótko wyłuszczyłem, a jeszcze zaraz pewnie w szczegółach też bardziej... Redaktor ramach, też Połuszczy dla słuchaczy. W ramach, tak. w ramach oceny tego, co się wydarzało tam w meczach ćwierćfinałowych no niespodzianek nie zabrakło, bo dwie to ogromne moim zdaniem. To znaczy sposób, znaczy... w jaki Brazylia oddała piłkę w drugiej połowie Holendrom i nie próbowała nawet udawać, że ich interesuje w wygranie tego meczu, nie wiedzieć czemu. Znaczy ja bym może najpierw ogólnie powiedział, że jak ktoś czekał na mistrzostwa, żeby się rozkręciły i zaczęło coś się dziać, były emocje chyba ćwierć, w no, już nie można narzekać, bo tak naprawdę cztery mecze i każdy z jakąś historią. No w każdym coś się działo, czym można powiedzieć. Tak nie było nijakiego meczu w tych czterech ćwierćfinalach. Tak, a to co, a to co wykonała Gana, jeżeli... No to przejdzie drogę, do historii chyba. Drogę, drogę z, z piekła do, do nieba i jak, mawia jak, jak mawiają klasycy, wrócili z dalekiej podróży, to Urugwaj wrócił już, nie wiem, chyba z lotniska w Montevideo mniej więcej, gdzie tak. samolot lądował wiozący <śmiech> tak. kadrę z powrotem do domu. A po powrocie obetnął Suarezowi rękę i wstawił ją do, do gabloty w, w, prezydenckim, w prezydenckim pałacu. A jemu zrobią cztery zapasowe ze złota. I będą mu doklecali. Na każdy dzień tygodnia. Okazało będzie inno. się, że, że ich najlepszy strzelec na tym turnieju. Yy... No, no. Wsła, wsławił się interwencją bramkarską tak, najbardziej. Tak. Y a, a, a jak schodził z boiska, to wydawało się, że jest najbardziej nieszczęśliwym zawodnikiem na świecie, dlatego, że pewnie przypuszczał, że to jest, że zaraz Gian strzeli jednak tego karnego, bo do tej pory się w ogóle nie myli. No, no ale co miał zrobić? No, gdyby nie zagrał tą ręką, to też byłoby było już zamiecione, tak? No, byłby no, no właśnie bol. wtedy byłoby na pewno zamiecione. No. no tak, a on, a, on na, a on też w następnym meczu by nie zagrał, bo nie byłoby następnego meczu. Nie więcej. A tak przynajmniej jego koledzy mają szansę zagrać w następnym meczu. No, on też dostał karę tylko jednego meczu, więc. W finale może zagra. W finale lub w meczu trzecie miejsce Suarez zagra. No tak, ale jak tak, tak bardziej po kolei, to tak jak mówisz, pierwszy był mecz Holendów z Brazylią. No, przedziwny. Gdzie był. No wszyscy, ja słyszałem wokół głosy, że Brazylia Holandii to tak czwórkę minimum. No, no przecież, to tak, bardzo optymistyczne. No tak, ale, ale raczej, ale tego, raczej, tak. 70 tak do 30, 80-20. No tak. Było także Brazylia ten mecz wygra. Okazało się, że Brazylia miała wszystko, żeby ten mecz wygrać. Ja myślałem, bo, że oni to przemęczą no, 1-0, wygrają. Albo gdzieś dołożą drugą bramkę, bo przecież potencjał niby ten ofensywny ich ogromny. A okazuje się, że, że Snyder, któremu bardzo piłka przeszkadzała, no, na samym początku mistrzostw już mu nie przeszkadza piłka w tej chwili i potrafi głową i nogą skierować ją do bramki. No, nogą to przy dużej pomocy bohatera meczu, czyli pana Felipe Melo, który jak to ktoś napisał, przeszedł kurs Materazziego, czyli najpierw przepiękna asysta przy pierwszym golu, później znaczy samobój. Asystat, asysta, jak mówiłem, jak oglądaliśmy, to typu, typu kaczka, tak, ta piłka tak leciała, się tak odbijała, nikt jej nie przeciął, a stoperzy holenderscy byli od, w takiej odległości od siebie. Tak, niewiarygodne, jakby ich nie było. W jakby ich w ogóle nie. nie było, także to taka asysta, no rzeczywiście wykorzystał to, że tam była tak, ogromna tak. dziura, ale w normalnym meczu na tym poziomie to nie, nie powinno mieć szans dojść do takie podanie absolutnie żadnych. No ale doszło. Robinho zrobił, co miał zrobić. E, zresztą bardzo ładnie, no ale, ale to w tym momencie ja się spodziewałem, że Holendrzy natrą na Brazylijczyków, a Brazylijczycy zrobią to, co robili już wielokrotnie na tych mistrzostwach, strzelą gola z kontry albo po stałym fragmencie gry i będzie pozamiatane. I w tym momencie 2-3-0 dla Brazylii wydawało mi się najbardziej realnym scenariuszem. A w drugiej no. połowie Brazylia oddała piłkę i właśnie chciała grać z kontry, ale nie umiała. I Tym bardziej, ty bardziej, że no, no Felipe Melo kończąc oczywiście tak, samobój, to... a później jeszcze czerwona kartka, no już kompletnie no to on... Chyba nawet jeszcze głupsza niż tego Nigeryjczyka mam wrażenie, bo. To bo, bo, bo no frustracka taka. Bez dziwna, sensu no. po prostu. Kopanie człowieka nie, nie, już, już dwa razy go kopnął najpierw, żeby go sfaulować tak. to jeszcze jak leżał, to mu poprawił jeszcze skorka. Takie, no, bez katastrofa. Sensu. Chamski taki faul że ja. No, 4-6 meczów bym dawał za takie zachowanie od razu i nie było problemu. Wszyscy by wiedzieli, co ich czeka po, po takim faulu. Felipe Melo nigdy nie słynął z, z intelektu przesadnie, a do tego miał bardzo słaby sezon we Włoszech. No i teraz pokazał, że można, można rzeczywiście bez mózgu pozbawić swoją drużynę większych szans na to, żeby żeby powalczyć chociażby w ostatnich minutach o remis, bo wynik 2 do 1 przy takim potencjale Brazylii wcale nie przekreślał ich szans. A to, że jak się walczy do ostatnich sekund, dogrywki, że czasem warto, to pokazali zawodnicy właśnie Rzeczonego Urugwaju. Dokładnie. No, jeszcze to, co można powiedzieć, no Holendrzy, yy, znaczy Brazylijczycy, no bo jednak to, to co już tam pisali, już chyba słuchacze w komentarzach, że niestety. Eee, czy niestety, niestety dla, dla Brazylii. Eee, wyszło, wyszło brak powołań dla kreatywnych piłkarzy jednak w Brazylii. Bo... No bo kaka nie był kreatywnym piłkarzem. Kaka nie był kreatywna, był jedynym tak naprawdę takim. Znaczy, no, no, miał, miał, tak? e, miał takie momenty. No, miał momenty bardzo ładnych asyst, takich. No tak, no, to właśnie problem w tym, że był sam, tak, a, a w momencie, jak jemu nie szło, no nie było kogo wpuścić z ławki, żeby, żeby coś z tą grą zrobił. No, nawet yy. bez formy i nawet balujący Ronaldinho byłby bezcenny. Już nie mówię o, o, pato. E, o pato, bo to, bo to, jest to co mówiliśmy od samego początku, że nie ma to najmniejszego. No, sami sobie podcieli skrzydła. No. no I to wyszło w meczu z dziwnie grającą na tych mistrzostwach Holandią, bo no, Holandia dla... nie zachwyciła mnie w żadnym spotkaniu. No, ale to co mówiliśmy, Holandia gra tak jak trzeba, tak? Znaczy tyle, ile muszą dać z siebie, tyle dają, żeby wygrać jednym golem. Oni właściwie wszystkie mecze wygrali, no nie wszystkie, bo to chyba wygrali raz 2 zero, tak? Tak. No ale... ale... Grają na tym poziomie, na ile wymaga od nich przeciwnik, żeby go pokonać. Tak? I To jest taka gra turniejowa. No. Tak się gra, żeby dojść do finału. No i teraz nie wy... chodzi o to, żeby wklepać 7-0 Korei, bo z tego nic nie wynika. Tak? No, wynika, no. przełamał się Cristiano Ronaldo. No, dokładnie, ale czyli <laughs> nadal nic z tego nie wynika. Tylko chodzi o to, żeby przechodzić kolejne szczeble. No i Holendrzy to robią po prostu. Jak trzeba było strzelić w Brazylii dwa gole, to strzelić w Brazylii dwa gole jak trzeba było tam, nie wiem, komuś słabszemu strzelić jednego gola, to strzelali jednego i się tam nie, nie bawili fajerwerki w fajerwerki i strzelanie im sześciu goli. No tak, a teraz okazuje się, że pozbawieni Suareza urugwajczycy są teoretycznie dużo słabszym przeciwnikiem niż te drużyny, chociażby z którymi Holandia do tej pory walczyła w 1-16 bo oni tam grali No oni wygrali wcześniej z, ze Słowacją Tak, i, i, i to ze Słowac, Słowacją, która była niesiona na, na, fali, na fali tego zwycięstwa z, z Włochami z i Włochami, Słowacją, która też walczyła do końca Drużyna słabsza zdecydowanie od Urugwaju, ale wydawało się, że tam... No tak, nadzauwa, no że właśnie ze Słowacją w końcu skończyło się 2-1, tak, bo tam był ten karny w ostatniej minucie tak. i z Brazylią 2-1, czyli no, ten sam wynik dokładnie, tak jak mówię, o jednego gola więcej trzeba strzelić, nieważne czy gramy z Brazylią czy ze Słowacją. Jeśli ze Słowacją można małym nakładem sił wygrać 2-1, to się to robi. Jak z Brazylią trzeba w drugiej połowie wypluć płuca, to Holendrzy to zrobili, no. No, a teraz, bo... Tylko teraz ja mam dylemat. Czy, czy kibicować Urugwajowi, czy, czy Holandii, która, której tradycyjnie jakby kibicuje na dużych imprezach. No to chyba jest taki dylemat trochę pozorny, bo niezależnie od tego, co się stanie, to będziesz zadowolony. Tak. tak? No znaczy, ja powiem Ci, ja. Podobnie, wszystko, czy... podobnie dosyć paradoksalnie, bo zdecydowanie kibicuje Hiszpanii, ale w sposób w jaki Niemcy doszli tu, gdzie doszli. Tak, to prawda. Jest to drużyna, która z, z tego, jak prezentuje się na całym turnieju, najbardziej zasługuje na Mistrzostwo Świata. Jeżeli, Jeżeli można o czymś takim w ogóle mówić, jak zasługiwanie na Mistrzostwo Świata. No nie, ale, ale bardzo no... jest fajnie, bo cała czwórka, która jest w półfinałach, znaczy nie ma takiej drużyny, która jakoś tak boli, nie? że, że, że, że, że, że, chcemy, że mhm. chcemy, żeby przegrała. Że czy... fartem jacyś Francuzi, tak, albo jacyś tak, Włosi, tak. albo jaka, jakaś inna drużyna, nie wiadomo skąd grająca toporny futbol On, wszystkie, a każda ma inną charakterystykę tak? No, bo Hiszpania tym, niby tym, tym, gra nie... tym bardziej jest to ciekawe Tak, Hiszpania niby gra nie do końca na miarę swoich możliwości ale mecze wygrywa wtedy kiedy grała nawet na miarę swoich możliwości na dużych imprezach to te mecze przegrywała Holandia można o niej powiedzieć to samo, ale gra zupełnie inaczej bo gra ekonomicznie i absolutnie nie można powiedzieć, żeby grali futbol totalny, czyli charakterystyczny dla nich od dziesięcioleci tak naprawdę Eee, no, Niemcy to w ogóle grają nie Niemcy, Niemcy to w ogóle od grają to, tak, od, co najmniej od czterech jeżeli nie, od, od początku Erik Linsmana, na początku było fatalnie wyselekcjonował y, trzon tego zespołu i on nadal y, jest, tak? bo Filip Lam który gra fantastyczny turniej od, od, początku, no, od początku. obrona właściwie Friedrich Mertezaker to też już tak. od jakiegoś czasu y, no, y, mówiłem, że grają. Friedrich znikąd a strzelił piękną bramkę, której nie powstydziłby się y, tak. Inny. No, a tak od... Kloze Podolski też już od dłuższego czasu. A tak nieistniejący w Lidze. Do tego yy, Ozil, który. No, Ozil to świeża twarzem. Ozil, Kedira, tak. Yy, to, to świeże, czy Miller, to, to, to takie świeże. No, ale, ale Miller, ale wiadomo, ale że Miller prawie... wyra, wyrasta na absolutnie pierwszoplanową postać tej, tej reprezentacji, a jest przecież bardzo młodym zawodnikiem. No, on ma 20 I, lat, no, ogóle... a, no, ta mieszanka, właśnie, to pisał o tym dzisiaj Franz Beckenbauer. Ja też od początku, jakby upatrywałem yy, szans na sukces, Nie, bo Niemcy zawsze grali taki homogeniczny futbol, że się tak wyrażę yy, waniliowo. No tak, no w razie się węglało. I on był taki właśnie bardzo niemiecki, i nie było tam miejsca na jakiś polot. Jakieś... No, maszyna po prostu. Maszyna a, tutaj, a tutaj nawet Schweinsteiger, o którym trudno powiedzieć, żeby nie był z powodzenia Niemcem, zagrał taką akcję w ofensywie przeciwko Argentyńczykom, że raczej spodziewalibyśmy się jej po Messi, Miguelinie czy Tewezie, a nie po facecie, który wygląda jak gestapowiec. No. No i a do, tego, a do tego wydawałoby się, że rzeczywiście jest toporny jak cholera, wcale nie jest. No, no wiesz, za, się, chwilę, że... za chwilę się może okazać, że Mirosław Kloze jest najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw świata. W ogóle brakuje mu jednego gola, żeby wyrównać się z Ronaldo, a dwóch, żeby zostać samodzielnym liderem, więc niepojęte, niepojęte Jest To, to niewiarygodne prawda. po prostu. No, <laughs> dokładnie. Gerd Miller już jest na równi z Kloze. Legenda w tym tak. Ronaldo, no to już w ogóle. Piłkarz, który miał być, jest porównywany w ogóle do największych w, w historii, historii w ogóle futbolu. piłki. Mm -hmm. tak, a tutaj Mirosław Klozek, który przez 4 lata, no powiedzmy, przez 2 lata nie istnieje, przychodzi duża impreza typu mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i nagle on dostaje, nie wiem, jakby duratelki dopiero wtedy mu ktoś ładował w plecy. Taki piłkarz turniejowy. No, Podolski zresztą również, no, Podolski, Podolski, jeżeli utrzyma swoją średnią strzelanych golila reprezentacji, to przegoni klozę. To przegoni <śmiech> Klozę na dużych turniejach i przegoni wszystkich najlepszych strzelców w historii reprezentacji Niemiec i to z dużą nawiązką. On jest niewiarygodnie skuteczny w reprezentacji a w Kolonii strzelił dwa gole, dwa gole. W, tym, w tym sezonie. To w Kloze strzelił trzy chyba w Bayernie w i grał bardzo mało, a na ławce posadził go kolega Miller, który gra, asystuje, wyprowadza kontrataki, strzela gole wtedy, kiedy trzeba, Grafik... No to też jest dziwne, bo, bo jak patrzę, ja oglądałem parę meczów w prawdzie nie w Bundeslidze, tylko w Lidze Lidze Mistrzów, mistrzów i Miller to, to nie Miller wyglądał jak, w ogóle, jak człowiek z innej planety, Ta, zupełnie strzelał zagubiony. z każdej pozycji, nie trafiał w piłkę często, a jeszcze częściej w bramkę. No, dziwnie to wyglądało. A Hiszpania, z no, ale kolej... to wszystko, co mówicie, świadczy o jednym, że Niemcy po prostu to jest. Y, przychodzi, są takie momenty, że po prostu gra zespół. Że jakby zespół wydobywa ze wszystkich zawodników te najlepsze cechy. Tak, że. No, tak. Że... tak a czasami, czasami jest odwrotnie. Tak no, czasami czasami jest widzimy, odwrotnie. Pił widzimy piłkarzy, tak. którzy błyszczą w lidze. Tak, cały sezon mają genialny, przychodzi wielka impreza typu mistrzostwa świata, zmienia im się otoczenie, grają z innymi piłkarzami i nie ma ich, nie istnieje. Tak. Niemcy na tych mistrzostwach są w cugu. Oni grają najładniej, grają skutecznie tak, tak. i naprawdę idą jak burza, jak nigdy Niemcy nie szli. Niemcy dotłapywali się do finału, a tak, tutaj po prostu oni, idą oni, jak, tak jak burza. Mówiliśmy o holendrach czy Hiszpanach, że wygrywają jednym czy dwoma golami, to Niemcy nie ma przeprać, no, leją po cztery każdego tak naprawdę. I, yy, yy, właśnie... Że, to żeby, to, żeby, to, żeby to był każdy, Wiesz, to była masakra. No, żeby to był każdy, oni cztery gole strzeli no. angielskiej defensywie i cztery gole strzeli Argentynie, Argentynie. Tak. E, bo wcześniej tam cztery gole strzelić w pierwszym meczu e, no, w Australii. Australii no, w, no nie był to wielki, wielka niespodzianka. Nie, tak, no tak, ale mimo wszystko... No ale no, później ta Australia jakoś grała, tak? Już nikt inny cztery goli Australii nie strzelił. Nie strzelił, dokładnie. I Australia wygląda na, na, wyglądała na całkiem solidną drużynę do, do, do, do, w dwóch pozostałych meczach. Także, Dobrze, tak le, le... No bo o Hiszpanach by jeszcze wypadało, znaczy no, po, by Bo no, po kolei jeszcze chwila właśnie o, o meczu, bo następny był Ruk Wajgana chyba. To był no ten tak, sam no dzień, to właśnie ten mecz, w którym to. W którym no przejdzie do historii 120 minuta z pewnością. Jeden z takich meczów, który będzie się pamiętało. Szczególnie, że sędzia po tym rzucie karnym już zakończył. Tak, jak No to po prostu był koniec. Rana była w półfinale i nie było gadania. Tak, no, powiem ci, że ja właśnie, ponieważ wyszedłem z koncertów w okolicznościach, jak to ja zrobiłem, na ten temat nie mogę powiedzieć. Wyszedłem i akurat obejrzałem ostatnie 10 minut tego meczu, całą dogrywkę i rzuty karne. I jak popatrzyłem na line-up tak zwany koncertowy z tego dnia, yy, czyli co mnie ominęło, później to jakoś nie żałowałem, szczególnie, że emocje były tak ogromne w tym meczu. Ja w, sam w pustym wielkim domu oglądałem to, to, ten mecz, darłem mordę. No, jakbym... Ja tutaj się z tobą nie mogę zgodzić, ale tak zawsze jest dobrze, że nie wiesz czego, co straciłeś. Mówiąc krótko, bo był klaxons To był no, świetny koncert. No to dobra, no Klaxons Empire, Empire of the Sun też był znakomity. No no tak, ale to końcówka to meczu i gana no tak, to no. była, wiesz, to jest ja znowu no, historia piłki nożnej. No. Tak, to tak, tak. Zobaczyłem to na własne oczy, nie mogłem potem zasnąć również dosyć długo, bo zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, co, co tam się działo, te emocje. No a to, co czuli Urugwajczycy, to naprawdę oni już się byli pogodzeni, aż tak jak Suarez, który schodził i płakał po prostu. Tak. Był pogodzony z tym, że jest po, po, po zawodach. Czym okazuje się, że, je... że jest bohaterem. Czym... Uratował, uratował Urugwaj. A potem Gian wchodzi w rzutach karnych i strzela swojego karnego po prostu tak, że żaden brałkarz na świecie go nie uroli. On w tych mistrzostwach strzelał cztery karne, tak. z czego wykorzystał trzy. trzy. A po... pewnie zamieniłby wszystkie te trzy strzelone, wykorzystane. No, no, wiesz, no może no, by się zamienił, bo by, by, by, by się nie znalazł po 1-0, no Ale nie strzelali goli w ostatnich minutach do grywki, wiesz, tam drużyna... No, ale gdyby tamty kart nie strzelił, to pewnie w ogóle by nie, no, to go by nie było. To strzela, ale, ale wartość tego jednego kartnego, no, tak, jakby tak, postawić tak, na szali to, przeciwko to, trzem pozostałym, jest zdecydowanie inna. No, no ten jeden strzał no. by zmienił historię całą, no bo... W ogóle nigdy drużyna afrykańska nie była w półfinale, tak? No to no, nie jednego karnego od, od, od pierwszego półfinału w historii Mistrzostw Świata no i nie doszło do tego, a później wychodzi w karnych, strzela fantastycznie swój rzut karny i też płacze bo ten karny nic zupełnie nie dał ten, no ten, tak, no, ale to już nie jego wina no, że, że ten, pan Mensah czy pana Diak postanowili właściwie nie wiem co chcieli zrobić bo podali piłkę bramkarzowi e, no. to, tak, tak, ale, nie, ale nie, nie, wiem, nie wiem czy to jest też kwestia tej piłki, czy w ogóle wiary we własne umiejętności albo braku techniki Zauważ, że wszyscy zawodnicy na tych mistrzostwach, którzy podchodzili z krótkiego rozbiegu do rzutów karnych, podłowali karę. nie podłowali, znaczy albo, albo bramkarze to bronili, albo strzelali Panu tak. Bogu w okno, a nie było to okno bramki, w którą chcieli trafić. No poza Abreu, który, jak to ktoś napisał, trzeba mieć nie po kolei w głowie. Żeby no? strzelać w takiej palenki. sytuacji tak strzelać karnego, no ale jemu się udało. No, no był tak. skuteczny. jest wariatem. No, znaczy, nie, no, miał taką ksywkę loko. I jak widać, słusznie. No, a... To ja też się nie wierzyłem, Liczy że... się efekt, tak? Jak, jak spadło, ta, ta, ta piłka spadło. tak długo leciała, że ja zdążyłem w międzyczasie pomyśleć, jak ta piłka leciała, co za głupek i że wszystko spaprał, tak? tak. Bo myślałem, bo że prawkarz hamkasz... zdąży się wrócić i ją jeszcze złapać. No ale to nie takie proste, bo to takie <grym> złudzenie. Tak, no bramka jest duża, jak już się przeniesie ciężar ciała na, na niewłaściwą to, nogę... Tomasz kono tylko umiał wracać, wracać w locie. powietrzu. <laughs> Ale on miał dobre dżudżu i, i zakopywał je wcześniej za bramką. Wtedy było małe, niechronione były tak stadiony, można było przyjść w nocy zakopać zechłego ptaszka, czy tą inną, inną wiewiórkę, która powodowała, że później skręcałeś w locie. To tutaj niestety, niestety... Yy tam broni w, w, w ręczanie on się nazywał King Kingson King, tak Kingson tak. no. Tak, no i tak tutaj też był pierwszy bo po meczu Holandii z Brazylią jakoś nie było takiego takiego wyraźnego no był Felipe Melo ale on już był dawno w szatni no, ale, jakby to był taki pierwszy ćwierćfinał, po którym był wyraźnie pokazywany jeden piłkarz, który, no. Zawinił. Zawinił i miał. Znaczy, to chodzi o to, że miał prawie histerię w oczach, no bo Gian nie dało się go uspokoić tam. Koledzy próbowali go pocieszać, ale on wyraźnie po prostu, no. miał duże problemy. Problemy z pogodzeniem się z tym, co zrobił, no, czy też z tym, z czego no. nie zrobił, no. czyli nie strzelił karnego i nie. nie no tak, no nie człowiek, który, człowiek, który dał ćwierćfinał yy, strzelając Gola w dogrywce Amerykanom zresztą fantastycznie to mówiliśmy o tym, że to w jaki sposób on się utrzymał na nogach po, po tym co zrobił mu Negra, no to szacunek ogromny, jeszcze z tego później strzelił gola wcześniej strzelił dwie bramki z rzutów karnych to byłby jego czwarty gol na turnieju, byłby mhm. jednym z najlepszych strzelców w turnieju i dałby awans do półfinału, no i tak to właśnie tak jak Suarez z nieba znaczy z piekła do nieba tak Gian w przeciwnym kierunku minęli się po prostu tylko na, tam gdzieś w, w okolicach czyśca. Mhm. <laughs> Dobrze, no i id idąc id dalej. Później mamy mecz, który też. No tutaj historia tego meczu to po prostu wynik, tak. Czyli Niemcy, Argentyna 4-0. No, ja nie, nie, wiem, nie wiem, nie pamiętam, czy Argentyna w ogóle nie sprawdziłem tego. Argena to kiedykolwiek. nie jest tylko wynik, historia tego meczu to też wyraz twarzy Diego Maradony na ławce. No nie, ale w znaczy... ogóle, czy, czy Argentyna kiedykolwiek dostała takie lanie na Mistrzostwach Świata? Nie wiem, to sprawdzić, nie zdążyłem, ale no, za mojego życia. Czy znaczy, ja nie jak pamiętam, znaczy, ja pamiętam znaczy, to to nie. Od 78 pa... roku na pewno nie. właśnie coś charakterystycznego, że nie. przy wyniku 3-0 jeszcze Maradona miał dużo czasu na to, żeby coś spróbować zmienić w grze. Czy znaczy, zdecydowanie no, to, co wyprawiał no, Irwaj w tym tak. meczu. To, to, to tam natychmiast trzeba było zrobić zmiany, tam po prostu ale, nie było na co czekać. Ale on nie był w stanie, on był tak zdruzgotany, że on po prostu nie był w stanie ręką ruszyć. Tam. Nie, no Ja mam wrażenie, że od 2-0 to pół drużyny już yy, było w obłokach no, ale, i przestało ale grać Ale na czym tak polega naprawdę. dobry trener, żeby w no, tym tak, momencie no, ty byli. tak, tak byli. ale on coś, jeżeli on tworzy atmosferę, tak, zobaczcie, co, co z zespołem potrafił zrobić yy, chociażby no nie wiem, trener Czyliczyków, tak? Czyli ten argentyński trener, jak się nazywa. Bielsa. Bielsa, Marcelo Bielsa. On, on albo, albo trener Amerykanów, Bradley. On robił dwie zmiany w, od razu, tak? Wpuszczał ludzi, którzy byli tak ukierunkowani na to, żeby poprowadzić drużynę do zwycięstwa, że zmieniali obraz meczu w drugiej połowie. Holendrzy też potrafili się zebrać w kupę z Brazylią i zareagować odpowiednio. Argentyna mając taki potencjał ognia jaki miała, on wpuszcza Pastore, co no nie, to, to, to jest za zmiana w To był szok po prostu, mając no. na ławce Milito, Kuna Aguero, Aguero, nawet Palermo, no. mając Verona. Verona, no, który no, nie wiem jak on tam po tej kontuzji czy już wrócił do no, siebie. Ale myślę, że w końcówce wpuścić Verona miał większe szanse, jakieś podanie asystę zaliczyłeś Decydowanie, Zdecydowanie, no, Szczególnie, że ten wycofany, wycofany Messi, który tam próbował co, cokolwiek zrobić, był tak, tak podwajany i pilnowany, że nie był w stanie zrobić za dużo, Piłki do napastników przez to nie dochodziły, gdyby dał zagrać obok niego jakiemuś ofensywnie grającemu pomocnikowi, albo nawet wycofanemu napastnikowi wycofać Teweza do drugiej linii, który szarpnie, zrobi trochę miejsca koło, koło Messiego i wpuścić napastnika, kogoś za Iguajna, który kompletnie sobie nie radził w tym meczu, był zagubiony strasznie, a tu żadnej reakcji. My siedzieliśmy z Sprzemkiem, patrzyliśmy na to i po prostu nie wierzyliśmy własnym oczom, no bo każdy, każdy kibic w tym momencie miał 3-4 pomysły na to, jak zmienić cokolwiek w obrazie tego spotkania, a na pewno najgorszym pomysłem było to, żeby utrzymywać takie status quo, jakie miało tam miejsce. No bo ono tylko doprowadziło do tego, że stracili dwa kolejne gole. I to, już, i to już było także trzeba powiedzieć, że w sytuacji naprawdę kryzysowej jednak Maradona jako trener się, się nie sprawdził, sprawdził. Nie, zupełnie, średnio no. zupełnie się nie sprawdził, zresztą no, to, to, to, to co on mówił, no, to się do pewnego momentu sprawdzało, że on tam za bardzo w taktykę, w taktykę nie ingeruje, że jego zawodnicy wiedzą, co mają grać. No i no, naj... wszystko fajnie. Jak się prowadzi 2-0 albo jak, się, jak jest przeciwnik, któremu łatwo się strzela gole, to się łatwo. Wiedzą. Gra, tak? Zawodnicy wiedzą. Zawodnicy... Dokładnie. A jak przychodzi, przychodzi niemiecki czołg, który po prostu rozjeżdża drużynę. No, to już nie jest niemiecki czołg, przepraszam. to Efekt rozjeżdżania był jak po czołgu. No, no, był, tylko, styl że... nie był czołg, czołgowy. Generalnie tak? raczej bardziej Mike Tyson. Albo Kawa, tak albo, tak. Albo, albo piękny atak kawalerii no, albo tak, <laughs> tak. to takiej zrywami. Bo Niemcy się potrafili wycofać, albo właśnie ktoś, taki bokser wagi lekkiej, który wtedy, kiedy trzeba, to się wycofuje na chwilę, a później seriami zasypuje ciosami swojego przeciwnika, a później się znowu cofa, po to, żeby go znokautować. No. Tu to były cztery nokauty w tym meczu. stylu. Tak, tak, życiu, tak. No, piękne. Demorka, no, Demorka była straszna. Niemcy nie dość, że, nie dość, że grają ładnie, to jeszcze strzelają, strzelają najładniejsze gole na tych mistrzostwach. To jest ogóle... No Nie wszystkie, prawie, no, nie tam, wszystkie, prawda. No, bo tam no, najładniejszego gola to nadal chyba kłaja Karella strzelił, tylko Golden nie dał tak, nie nic dał Włochom nic. zupełnie. Także do annałów futbolowych nie przejdzie. Myślę, że za cztery lata nikt nie będzie pamiętał o tym, że Guajarella strzelił w ogóle bramkę na mistrzostwach. Myślę, że we Włoszech o tych mistrzostwach to już nikt nie pamięta. W tej chwili na wszelki wypadek. A nawet tych kilku, co jeszcze pamiętają, to pracowicie wypierają z się. Tak. tak, tylko Kuayarella sobie. No, myślę, że on też chyba nie chce pamiętać tej bramki. Bo, bo no, wierzy... już jego. Chociaż nie, no, po strzelniu gola jeszcze tam przez chwilę było, bo jeszcze wierzyli, ale. Będzie wnukom mówił, strzelił taką piękną bramkę, a już nie pamiętam w tym Gdzie to meczu. To bo... było Gdzie w ogóle? To, było? to, ale to było? istotne. Bramka była piękna. Ładna, ładna, tak. Tak, no, i... no nie, no Argentyna nie zrobiła tego, tak, bo tak jeszcze wracając do meczu Holendrów pamiętam jak ty chyba napisałeś w komentarzach, że Amerykanie grają tak że robią rozpoznanie bojem w pierwszej połowie tak, tak. I miałem wrażenie, że Holendrzy trochę tak zrobili, że w pierwszej połowie to było rozpoznanie bojem, sprawdzali jak to wygląda no i wyciągnęli wnioski, czyli to czego nie zrobił bo mieli trenera, który ma głowę na karku, tak. który wiedział jak ich ustawić, co trzeba zrobić no, w, Argentynie, w Argentynie nie było żadnej reakcji Żadnych. To było no, na zasadzie, wychodzimy i gramy swoje i tak, jak może trochę, im coś strzelimy. Tak? Trochę jak miły WF-ista zachował się Maradona. Dał chłopakom piłkę i powiedział, grajcie swoje. Tak? No Tylko, że Niemcy jakoś tak nie bardzo chcieli w ten plan wejść. No, oni, A, też, oni też chcieli piłkę Tylko, że, tylko że Niemcy mieli, mieli od początku plan na ten mecz, który polegał na zagęszczeniu środka pola, wyłączeniu. Do tego wykorzystali bezbłędnie... Yy, największy, największy brak Argentyńczyków, czyli boczną obronę. Oni nie mają bocznych obrońców po prostu na poziomie. No bo tak. bo, bo, bo, bo Otamendi, ich nie wziął w ogóle. Otamendi to jest w ogóle jakiś, nie, ja nie wiem, co to jest w ogóle za powołanie? bo On wszedł za tego Jonasa y, Guterresa, -Guter -Guter Gute który, który był równie słaby. równie słaby albo i słabszy, a z drugiej strony y, no hańce hein no, ale hańce to, już... no to jest zawodnik, który potrafi strzelić bramkę głową po rzucie rożnym, a nie zawodnik, który upilnuje szybkiego, wchodzącego, y, agresywnie grającego, wchodzącego na skrzydło Tomasa Millera na przykład. Jak ja pamiętam, ostatni sezon to hańce już jednak głównie grał jako środkowy obrońca. No on czasem grywa jeszcze jako boczny. No, znaczy, ale jest... W ogóle środkowy obrońców Argentyńczycy mieli y, y, trochę sporo, bo był Samuel, był Burdisso, y, który wszedł później za Samuela, który jest kontuzjowany. Hańce też, y, on grywał w Paris Saint-Germain na boku. Nawet w Realu Madryt mu się zdarzało gra, no, grywać w na boku. też grywał na boku też, ale, ale to, ale no, to no, Tak, się. To By, nie jest... parę lat no tak ale to nie jest żaden boczny obrońca taki ras, rasowy, tak? Jak, no, nie wiem, no wielu jak jest Zanet, tak. Jak Zanetti na przykład. <laughs> no, żeby, daleko, znaczy, żeby daleko nie szukał. Gdyby <laughs> Zanetti był na tych mistrzostwach, y, Wyglądało, mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej tam. On potrafiłby przede wszystkim skoordynować grę pomocy i, i grę defensywy, tak żeby to na boisku jakoś wyglądało, jeżeli nie umie tego zrobić trener. Zawodnik, który rozegrał tyle spotkań, umie poprowadzić grę defensywną swojego zespołu. Zresztą, no, jak patrzysz na kadrę, to tam po prostu zobacz, na, na ławce marnuje się, no po co pojechał milita na te mistrzostwa? No po Bo to, czemu... żeby zagrać w jednym meczu o pietruszkę. Jeżeli chwilę. miał zamiar go nie... Po co brać, nie wiem, ilu tam było, siedmiu napastników, napastników po to, żeby a, a, nie brać, a nie brać w ogóle bocznych obrońców. No to, to niestety. No, to są takie powołania człowieka, który powoływał ludzi, których chyba lubił, tak? I którym obiecał i... No tak, i, bo Palermo wie. pojechał po to, żeby zagrać przez chwilę. Znaczy, wiesz, ja, ja do Palermo ja mi się się no, czepiał. Chwała, chwała za Palermo. Kadra jest szeroka, 24 ludzi, 23 jedzie jeden może po prostu no, pojechać po to, żeby... W... ale nie, a, nie a nie bierze pięciu. się na wakacje no. pięciu napastników, no, no, którzy wiadomo, że nie zagrają, bo się nie da wpuścić pięciu napastników na boisko, no i, i, tak, i później bo... efekt jest taki, że właśnie wychodzi no, Tamendi i jest w ogóle człowiekiem no, nie, nie no, z tej bajki Wiatrak z niego robili Niemcy, Niemcy tak wchodzili w bocznych sektorach boiska jak przeciwko Australii. To bardzo podobny mecz, jeżeli o to chodzi, Ozyskiwanie przewagi ofensywnej w bocznych sektorach boiska. Ci, którzy nie pozwolili im na to, czyli Serbowie, fakt, że grali, mieli przewagę jednego zawodnika, ale oni nie pozwolili Niemcom na grę skrzydłami. Niemcy się gubili, Niemcy się pchali środkiem. Fakt, że mogli tam strzelić dwa-trzy gole w tym meczu z tego pchania się środkiem. Ale tutaj oni uzyskiwali bardzo szerokie pole, pole gry. No. Nie, to, co zrobił Schweinsteiger to w ogóle po prostu jest. To, to już było ośmieszenie e, no całej, całej argentyńskiej całej, obrony. Całej, całej ja tak, stosuję, i tam, tam wprawdzie igłań się nie wiadomo skąd znalazł, ale też to, co on zrobił stojąc w rozkroku i mając nadzieję, że nie wiem, co Schweisschreiner zrobi. Przewróci się na jego widok. Tak, mniej więcej. No bo stał w rozkroku i patrzył, jak, jak on go ubiega. No. I, I cała jego reakcja na. na... Ja rozumiem, że on nie jest obrońcą i że nie ma jakichś zachowań wyuczonych, no ale bez przesady. No. Jak się gra te lat w piłkę, to chyba wiadomo, jak powstrzymać zawodnika, który wbiega ci na piąty metr bramki. No, no, tak, no, tak, tak, tak. A z drugiej strony, nie dość, że bronił tam przy tym golu y, bronił igłań, to atakował Arne Friedrich. <śmiech> tak, <śmiech> tak, tak, że oni, tak. Może razem tak, igłań pobiegł za Friedrichem, bo się przyzwyczaił, że musi być blisko niego po prostu. No. no tak, a Friedrich też tak naprawdę był otoczony trzema Argentyńczykami, którzy też jak zahipnotyzowani patrzyli, jak on tam przewracając do, do się strzela, moga, strzela, im gola. No tak. fatalnie, to było po prostu już obraz nędzy i rozpaczy taki no tak. w pigułce. I, a ostatni mecz, no to ten, którego właśnie nie widzieliśmy ze względu na pana Matis-Jahu, Eee, czyli, czyli ta. Hiszpania-Paragwaj. Hiszpania-Paragwaj, to odnosimy no kolegę, żeby trochę. No tak, mecz, mecz który, w którym mówiłem, że każdy, każdy mecz z jakąś historią. No tutaj historią na pewno do historii przejdzie krótki odcinek czasu między minutą 59 a 62 mniej więcej. No jest to krótki odcinek. No bardzo czasu. krótki, kiedy to mieliśmy dwa karne, a właściwie trzy, a właściwie powinny być cztery. Więc to byłoby wariactwo. Eee, no tak, no dwa karne, według mnie sędzia w tym okresie zrobił błędów pięć chyba. Bo najpierw, no, okay, To karny, był prawie jak karabin maszynowy. Tak, karny dla Paragwaju, nie ma się co czepiać, yy, był. No i tutaj kolejny jakby pechowiec i kolejny nieszczęśnik, który po meczu płakał i, i dostał jakieś histerii. nie dało się go uspokoić, czyli Oskar Cardozo, który tego karnego nie strzelił. Wcześniej też będąc bohaterem Paragwaju, bo wykorzystując yy, decydujący rzut karny o awansie. Tak, no ale człowiek, który mało grał w tych mistrzostwach w ogóle, taki dziwny, bo to król strzelców Ligi Portugalskiej, Wydawało się, że no, z tej całej czwórki, Cardozo, Santa Cruz, Barrios i... Valdez. Valdez. że to Cardozo, pierwsza jedenastka tak naprawdę i pewnie z Barriosem. Tak? No, tam trener bardzo nimi mieszał. W efekcie żaden z nich nie strzelił gola w tych mistrzostwach w, w, czasie, meczu, w czasie meczu, nie licząc tam serii rzutów karnych. No, po tym karnym idzie, no w ogóle tak jak pokazają powtórki, Karny powinien zostać powtórzony, bo z pięciu Hiszpanów wbiegł w pole karne w momencie, jak zostrzelał. Ja rozumiem, że sędziowie czasem puszczają, nie czepiają się w takich sytuacji, ale w sytuacji z drugiej strony, kiedy Szabia Alonso strzelił karnego dla Hiszpanii, sędzia powtórzył go, mimo że tam jeden Hiszpan gdzieś tam jedną stopą ledwie wbiegł w pole karne. Także sędzia to zdecydowanie postanowił zostać gwiazdą gwiazdą tego meczu. Nie mówię o tym, że jeśli już dyktuje się karnego e, po tym faulu na Vii. Avija wychodził na czystą pozycję sam na sam był i jego go ostatni on to konsekwentnie powinna być czerwona kartka dla Paragwajczyka. Wej, Czyli kolejny błąd. Wtórka karnego, Xabi nie strzela. To też brakło konsekwencji, bo po, po tym karnym Fabregas do, dopadł do piłki i no jest równo z trawą wycięty przez bramkarza. E, to jest kolejny karny. Ja wiem, że to tak Pewnie sędziemu już brakło, no bo podyktował karnego kazał go powtórzyć, już brakło koncepcji i odwagi, żeby dać trzeciego karnego, mógłby czy czwartego w ciągu trzech minut. Mógłby tak? dać jeszcze czerwoną kartkę dla bramkarza w takiej sytuacji. No nie, to było już tak trochę w, z boku pola karnego, Aha. więc no, czerwonej, żółta, żółta, za to żółta i karna, ale karny ewidentny. Fabregas po prostu jest złapany za nogę. Sytuacja dziwna, bo rzadko się zdarza, żeby po niestrzelonym karnym dyktować do kolejnego karnego, no ale, tak no, ale, ale faul, są jest faul jest faulem, przepisy są przepisami. No i później... No to już nie ma co. No, jak Wija nie strzeli gola dla Hiszpanii, to jak się okazuje w tych mistrzostwach jest ciężko. No raz strzelił i nie sta. Raz strzelił i nie sta. I koniec. I koniec. Pięć goli i jeden i niesty. To jest tak. cały dorobek Hiszpanów w tych mistrzostwach. Tak. Inna sprawa, że sytuacja była zabawna, bo, bo ze trzy minuty przed tym golem na boisku pojawił się Pedro. I oglądałem ten merc z kolegą i mówię, no Pedro, na razie co się w jakichś rozgrywkach pojawiał, to tak? strzelał gola na Mistrzostwach jeszcze nie ma, no to czas najwyższy. No i akcja właśnie tak wyglądała, że Pedro dostał, no miał czystą sytuację, ale trafił w słupek i Wia dobił. Zresztą piłka po strzale Via odbiła się od dwóch słupków i dopiero wpadła do bramki. No z <grym> trzy słupki w jednej jednej akcji, w jednej akcji i, i gol. No i to już było wiadomo, że tu już jakby Hiszpanie nie, nie dadzą sobie tego, tego wydżyć. Oni jakby są zbyt, no zbyt doświadczoną. doświadczoną i, no tak, i to jednak no. jest jedenastka. Piłkarze naprawdę Top światowy, tak? Wszyscy, jak, jak leci, plus rezerwowi, którzy wchodzą też. Tak. No. I teraz jest tak, że wszyscy się zachwycali tym szturmem Ameryki Południowej. A okazuje się, że jak przychodzi do rozstrzygnięć ostatecznych, to są trzy drużyny z Europy i Urugwaj, który jest kopciuszkiem w tym towarzystwie. To nie jest Argentyna ani Brazylia, która mogłaby startować z poziomu nie wiem, faworyta w tej czwórki. Są trzy mocne europejskie tak, w chwili, drużyny. W tej chwili jedyna niespodzianka. Gdyby mistrzem świata został Urugwaj, to byłaby chyba jeden, moglibyśmy mówić o, o niespodziance, tak? Pozostały trzy drużyny, no, no jest nie też, będzie to wielka sprawa. Jest też tak, że <coughs> e, tylko jedna z tych czterech drużyn e, ma tytuł mistrzowski. I są to Niemcy. Nie, Urugwajczycy. A no, Urugwajczycy, Ur Ur Ur Ur tak, przepraszam. Urugwajczycy To tak dawno, no, tak że już zapomniałem. Bo... 60 lat temu, temu było tak, to, to tak, trudno tak. w ogóle. Tak, czyli jest szansa, że albo Holandia, albo Hiszpania do mogą dopisać sobie jedną gwiazdkę na, na koszulce. Pierwszą. Jedną to każdy może dopisać. To by było duże wydarzenie. Tak, tak, tak. No właści, właści, właściwie w tej chwili od, no. od 98 roku nie mieliśmy nowego mistrza świata, tak, bo... Od fran czasów Francuzów, od, od tak. Francuzów. a wcześniej przed Francuzami, nowym mistrzem świata... Byli Anglicy. W 66 chyba, chyba tak. Nie, Argentyńczycy, nie. Argentyńczycy byli nowym mistrzem świata w 1978. Tak, no później w 86 ten tytuł odzyskali. Tak, znaczy, tak. Jak to napisał, przepraszam, że zmieniłem na chwilę temat. Gazeta wyborcza napisała, że Serena Williams broni tytułu na Wimbledonie, który rok temu to była jej siostra. <grystanie> to... no, nie będziemy tego komentować. Bo mnie na przykład przerasta komentarz. Tak, tego... mnie, to mnie tego... też czytanie tego przerosło trochę. No. To śmiem jeszcze powiedzieć, że... No. że w zasadzie poza, poza zwycięstwem Niemców. Tej chwili, no to każde inne będzie jakimś tam poważnym wydarzeniem. Bo albo będziemy mieli nowego mistrza świata. Albo będziemy mieli Urugwaj, który wy, wy, raczej... Na pewno nie był faworytem. A, na te, a nie był też czarnym koniem nawet przed tym Nie, tym ja nie się, tym. się z Wami nie zgodzę, bo zwycięstwo Niemców będzie też dużym wydarzeniem. Nie z tego powodu, bo Niemcy wiadomo, że nie. Tak. Raz na jakiś czas muszą sobie grać mistrzostwa. Tak. To... No, ale, no, no ale oni nie osobno... na razie, póki raz na jakiś czas Niemcy po prostu dopełzali. Od 20, Niemcy od 20 lat nie byli mistrzami tak. świata. Natomiast nie a mieli, parę, mieli tak. parę świetnych ekip w międzyczasie Ale nie mieli ekipy, która by grała w tak błyskotliwy sposób Nie mieli. I nie mieli ekipy, która by tak naprawdę była ekipą multiculti To są zupełnie nie Niemcy Tak, no i to jest ich siła, bo, no, bo to jest to, co właśnie o czym napisał Beckenbauer dzisiaj że, że jak trzeba jakiejś akcji, na którą by nie stać było nigdy żadnego Niemca Żeby pójść w dribbling w dziwnej sytuacji jeden na jeden To, to ktoś to jest w stanie zrobić Okazuje się, że bardzo odpowiedzialnym piłkarzem jest ten, który wydawałoby się, że z racji genów, czyli Kedira, gdzieś powinien tam trochę wariować w środku pola. On nie wariuje, on gra bardzo bardzo odpowiedzialnie. tak? No nie, jest, wiem, nie wiem jest, dlaczego, jest, no. znaczy wiem dlaczego, ale przypominały mi się właśnie Francuzi. Przypomina mi się to, co było pisane 98. Zaraz, tak, po zdobyciu Mistrzostwa Świata. też była drużyna multiculti, kolorowa, która po prostu zdobyła Mistrzostwo Świata, gdzie oni wszyscy ze sobą współpracowali. Ta, a teraz Każdy miał inne podłoże teraz, teraz, teraz okazało się, że to, co było i wtedy ich siłą, teraz jest ich słabością. No ta, no, no, ale to jest, to ale to jest kwestia trener. trenera, jest trener. kwestia atmosfery, kwestia tego, żeby to odpowiednio umieć umieć no, poukładać To układać. Tak. No. tak bo po raz tak jeszcze po meczu Argentyny mi przyszło do głowy, że tak czasami jest mowa o tym, że są takie drużyny, że, że i teściowa by poprowadziła i, i, i ta drużyna by sama Miała grała. Nie takich drużyn. Nie ma. Znaczy przede wszystkim z tej, no, już, już pomijając wszystko, to taką drużynę trzeba powołać, tak? Chociaż tak, albo, trzeba te Albo, tych 11 ludzi albo, wystawić, albo tak? jeżeli jest to drużyna klubowa, to trzeba umieć ją stworzyć. Albo wykorzystać potencjał stworzony przez kogoś innego. I, opowiadanie, właśnie... i opowiadanie, że Vicente del Bosque to był trener w Realu Madryt, który miał samograje, bo miał wielkie gwiazdy. No jak widać są samograje, które mają pełno wielkich gwiazd, jak, jak Anglia. Wychodzi. Która Francja. Anglia, Francja, Włochy które akurat gwiazd nie powołali bo nie, Lippi nie powołał bo stwierdził, że mu się nie będą potrzebne bo, bo mu będą psuły atmosferę no, ale Mówiliśmy... też to, że Wolkota zostawił, no, to też można mu teraz no, ale, spokojnie zarzucić. Ale, no to się okazało też, że Anglicy nie bardzo w piłkę grać potrafią przy okazji na tle innych drużyn europejskich po prostu i że y, pa, paru piłkarzy, to jest w ogóle nie wiadomo skąd. Abson no. to może i świetnie sobrońca i jak na West Ham. Nie on no, ale... poziom. Tak, tak, tak. I wiele jest takich powołań tam by, było. No. Znaczy, mówiliśmy tak, o tym nie raz, Tak, tak, mówiliśmy jest, zresztą przy okazji to, ostatnich tak, podcastów. Tak, mówiliśmy o Anglikach, więc nie wiem o nie, to nie, tego nie chodzi mi o Anglików, mi chodzi bardziej A, o o to, trenerów. Że, tak, hmm. mówiliśmy o trenerach i mówiliśmy o tym nie raz i mówiliśmy nie tylko jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo to jest też taki kasus na przykład Wenty. To znaczy, że trener jako taki, jego rola poza selekcją jako taką, to polega też na tym, że to jest człowiek, który musi mieć po pierwsze ogromną charyzmę w zespole. No tak, bo jak mówię... Jak I gdzieś... tutaj na przykład Maradona tą charyzmę niewątpliwie posiadał. Natomiast, Ale musi, nie ma warsztatu. natomiast musi jeszcze dodatkowo posiadać warsztat i musi umieć w sytuacji krytycznej zmienić losy meczu za pomocą odpowiedniej zmiany, za pomocą tego, że potrafi zmotywować drużynę i tutaj właśnie to było to, czego nie posiadał Maradona, który po prostu w momencie, kiedy zespół jego przegrywa 3-0 nie potrafi znaleźć żadnej drogi wyjścia i widać, że on się zaraz rozpłacze. I teraz zawodnicy, którzy są w rozsypce na boisku, którzy nie mają jakby całościowego oglądu meczu, oni patrzą na ławkę i widzą swojego trenera, który jest w histerii. Tak, i w efekcie jest tak, no. że każdy gra sobie wtedy. Bessi no, próbuje sam rozstrzygnąć mecz, bo nie bardzo ma z kim grać. Tak, kundes, Wiadomo, że tego się nie da zrobić. I, I chciał zrobić tak, że weźmie piłkę i minie wszystkich i strzeli gola, co jest absurdalnym pomysłem w takiej sytuacji. No. Obrońcy zaczynają Ta, po... biegać do przodu, żeby wesprzeć atak. W efekcie nie ma ich jest więc... dziura z tyłu i, i wpadają kolejne bramki. Tu potrzeba rozwiązań systemowych, wypracowanych na treningach, a nie jednej akcji jeźdźca bez głowy, który... Yy, który. Ty bardziej potrzebuje przesz... tych akcji trzech najmniej, a co najmniej, Także... No tak, no bo jeszcze wracając do tego, no jak się ma 11 gwiazd, to jeszcze jakby zadaniem trenera jest to, żeby one się nie, nie, nie pozabijały w międzyczasie. No to, co, tak? to co wracając do Anglików powiedział Cole i co wypłynęło dopiero po mistrzostwach, że nie nienawi... mówię o Ashleyu Kolu, który powiedział, że nienawidzę Anglików i generalnie to ich pierdolę i chodzi... mówił o obywatelach swojego kraju i kibicach swojej reprezentacji, no to, to też wiele mówi później został zjedzony przez prasę brytyjską za tą wypowiedź e, no i jego zdjęcia jak wraca radośnie do domu po mistrzostwach świata żartując sobie tam z kolegami na schodach od samolotu no też e, nie to tak nie bardzo, nie bardzo to wyglądało, no drużyna się też rozsypała trochę z racji tam kilku innych sytuacji no wiadomo no, no, John tam, Terry, wiadomo Wayne Bridge Terry i e, Lampard z Gerardem to tak się mówią, średnio, średnio lubią tak chyba no, ja czy... to, to miał być strząp drużyny, tak? tak? Najbardziej doświadczeni piłkarze i teoretycznie najlepsi, no i okay. jak, jak oni się nie lubią. Runej tam też za zawodnikami Chelsea, Liverpoolu pewnie bardzo nie tęskni no i okazuje się, że trzon jest taki, że każdy gra sobie. No. Tak i, i a zobaczcie, że w, to wydawałoby się paradoksalnie, że drużyny, które generalnie pod, po, nie powinny za sobą najbardziej na świecie przepadać, czyli Real i Barcelona, tam widać, że tam, że tam atmosfera między nie wiem, takim Ramosem, Casillasem, szawim i Pujolem, to jest taka, że widać, że widać, że chłopaki, no, oni, oni no to... może w czasie no, ale pra, ale poczekaj, ale... są w stanie się pozabijać w czasie Granderby, ale tu są w pełni profesjonalnymi piłkarzami, którzy się poza... przy okazji, widać, że się lubią, widać, że się dobrze ze sobą bawią i widać, że mają jakiś cel, który ale im to prawda jest przyświeca. banalna, to jest tak jak z politykami na przykład, że politycy ich, że tak powiem ludzie, którzy są za daną partią na przykład w Polsce, ludzie, którzy są powiedzmy zapisem i za PO są w stanie się na przykład w autobusie pozabijać, a ci politycy poza anteną to... No tak, tak ale, ale, to, ale to też jest tak, że na przykład Szawi ma u siebie w mieszkaniu obraz, który upamiętnia... No dobra, jego, jak się zaczyna z powrotem. Wiesz, bo, bo to jest tak, że Szawi no, powiesił sobie obraz, który kazał namalować na, na zamówienie, kiedy pokonuje Ikera Casillas'a i dla niego jak zdobywał mistrzostwa Europy i był najlepszym zawodnikiem tego turnieju nie kazał upamiętniać żadnej z tych bramek jedyna bramka, którą ma upamiętnioną w swoim domu przy okazji tego typu arcydzieła to jest to jak pokonuje Ikera w Grand Elby 2-1 wygrane no dobrze, Santiago, no wiadomo, tak? że jest to najważniejszy mecz i a z Ikerem się bardzo ale, lubią no, przy okazji ale bo, no. bo jakby to jest jego triumf, ale na gruncie sportowym Sport, no oczywiście o to chodzi no. I, i ty, a nie, oni że tego wiesz, nie przekładają a, a, na nie wiem jakieś personalne animozje, no to, i co o to robią Stopie, to chodzi o nie, że... ale wystarczy popatrzeć też na dużyne Holandii. Holandia słynie z tego, że jak to powiedział e, Huskidnik chyba powiedział, tak. że Holandie zawsze na, na turniek idzie dobrze, dopóki nie mają pierwszej drobnej okazji, żeby sobie strzelić w stopek, którą zawsze wykorzystują. Czyli mówił o tym, że Holendrzy zawsze albo mają konflikt czarnoskórych z białymi, tak, albo się fajnie za z Jaxem, starzy albo PSV tak, tak, tak, tak. I... No i na tym turniu też wiadomo, że albo z... zajdor ze wszystkimi. Tak, na przykład. Albo jeszcze Van Basten z, tam ze starszymi zawodnikami, bo, bo mu próbują jakoś tam taktykę narzucać. Tak? Tak. Też na którymś turnieju tak było. Ten. Już nie pamiętam, gdzie to... E, tutaj też wiadomo, że Snyder i Van Persie po prostu prywatnie to nie mogą na siebie patrzeć i, i, no i słynna sytuacja, jak w trakcie meczu się pokłócili o to, który ma rzut wolny wykonywać i prawie się pobili o piłkę. czy z Van Persiem to w ogóle mało kto się lubi. No to inna sprawa, że on jest ciężki do tego, żeby, żeby go lubić. No, a mimo wszystko piłki dostaje od kolegów. No dostaje i okazuje się, że że Van Marwijk, mimo że tak trochę jowialnie wygląda i taki nie wygląda na, na, na twardego faceta, no to potrafił sobie jakoś z nimi poradzić, wziął ich na rozmowę i okazało się, że da się, no i że wychodzą na tą Brazylię. I, Ale to tak, i jak grają. mówiliśmy o Włochach w 1982, jak nikt z nikim tak. nie rozmawiał, a mistrzostwo zdobyli, nie? No, no i Także no, jak się okazuje trener, rola to trenera jest ważna tak, No i w to, co, to co powiedziałeś na, do początku tego wątku, że no, opowiadanie o tym, że, że tam teściowa mogłaby kogoś potrenować, albo że Guardiola ma, ma samo graja, to Barcelona gra dobrze, albo Del Bosque miał samo graja, to mu grał dobrze Real to można między bajki włożyć, nie ma, nie ma takich drużyn, po prostu nie ma no. Nie ma, no bo zaczyna, zaczyna się konflikt zaczyna się ktoś tam się z kimś kłóci, już trzeba kogoś nie wystawiać i ta drużyna przestaje grać po prostu, no. Dobra, Dobrze, słuchajcie. Chyba... Tak, Dobrze, do, do, następny, do, do, bo... Docieramy do finału, tak naprawdę. Ponieważ do, już półfinałów, no, do półfinałów. Do półfinałów, tak. Jutro są półfinały, zaczynamy. Znaczy, się po drugim dwa... półfinale będziemy nagrywali kolejny odcinek pe tak. pewnie. Natomiast tak? chciałem powiedzieć, tak, no, musimy. No, w środę, musimy. W środę, albo w czwartek, bo tak. no, w czwartek ja nie ale tu ja ja mogę. To ja ja nie mogę w piątek, Dobrze, to ale to już ustalimy sobie poza anteną. Natomiast chciałem powiedzieć, że już generalnie możemy podsumować, że te mistrzostwa, które zaczynały się dosyć nieciekawie od wwzeli, jakichś takich meczów wchodzonego i jakiejś dziwacznej piłki, która znaczy, nie dziewciała. nie chciała. Mam wrażenie, że one nie przejdą do historii jako jakieś wybitne mistrzostwa. No nie, co? ale ćwierdzi e, nały, nie, tak jak Ale, mówię, ale, ale Bardzo, ale, ale ci, bardzo ja, Cię przepraszam, są jak, to znaczy, są już no, teraz... Już ostatnie mecze fazy grupowej już były dobre. Poczekaj, no ale to już po pierwsze tak a po drugie to są mistrzostwa dosyć, dosyć zaskakujących rozstrzygnięć. No, nie było tak, żeby mistrz i wicemistrz świata odpadali w taki sposób, jak odpadli w grupie. tych mistrzostwach. Tak. Nie było tak, że, żeby pary półfinałowe wyglądały w taki sposób, tak? żeby się znajdował Urugwaj, który się nie znajdował w półfinale od lat tak, tak, tak, 100, 10, że t... żeby znajdowały się dwa zespoły, które nigdy nie zdobyły mistrzostwa świata i miały szansę na mistrzostwo no nie, świata. To się tak, dażało, tak było, to tylko się że dażało. one nie zdobywały tego mistrzostwa w efekcie. Tak, no, prawie. Tak. No, były jakieś, jakieś Bułgarie, Chorwacje, Turcje, Był, Szwecja, to jest... Polski Polski, jakiś. Tak, Polski też czasem tak, się by, zdarzyło. Tak, tak, Szwecja była, Chile było, no, zdarzało się. Zdarzało się. Korea była. Hiszpania też. kiedyś raz. No, tak, w historii. No, to tak, jest tak, dopiero nie, się ze mną, że jest to, ciekawie. To jest dopiero drugi raz, kiedy Hiszpanie są w czwórce na mistrzostwach świata, a nie pierwszy nawet? Chyba, chyba drugi. Świata to chyba pierwszy, ja bym nawet strzelał. Znaczy, możemy to sprawdzić, ale strzelać. sprawdzimy to już i w komentarzach skomentujemy. Tak, bo... tak, tak. I mi ja się by... wydaje, że drugi, mi się wydaje, że raz byli. No ale dobra, nieistotne teraz dla, dla, dla oceny tego turnieju, bo. Bo ona nie, nie jest wcale taka jednoznaczna jak była na początku, ani tak jednoznaczna jak wydaje się z perspektywy meczów ćwierćfinałowych, pewnie też półfinałowych, bo one tak czy tak będą interesujące. A poza tym nie wiem czy zwróciliście uwagę na fakt, że obawialiśmy się, że te mistrzostwa jednak będą gdzieś tam rozgrywane na tle jakichś różnych niemiłych wydarzeń, tak, związanych z bezpieczeństwem. No one się szybko skończyły, te historie z kradzieżami, tak. Tak, tak że wszystko to... jakoś bardzo albo, sprawnie idzie. Albo są sprawnie wyciszane. Wyciszane, tak, tak, tak. Są dwie opcje. No, pod... no tak, to też prawda. Że, że... No, ale nie dałoby się to... chyba tego wyciszyć, bo jednak dziennikarze Aż by wyciągali tak. takie rzeczy. Może przestali okradać dziennikarzy. No się tak, by piłkarze okradli, też by z tym polecieli, tym bardziej duże ekip już wróciło. I nawet jeśli... Może jest tak, że Werpa już tak naprawdę mało się kto tym interesuje w sytuacji, kiedy RPA odpadło no interesowali się jeszcze Gana, nawet Bardzo, tam, no. prze, z Bafana Bafana przerobili na Bawgana, żeby móc im kibicować i yy, Afryka kibicowała, no a teraz rzeczywiście, no już po tym jak odpadła Gana, może tam być mniejsze zainteresowanie, no, chociaż z drugiej no, strony to już jest absolutnie. To, to jest taka faza, że już teraz no, już nie interesować się tym, to nie wiem, trzeba być głuchym i ślepym, żeby albo po nie interesować nie się piłką. A. Warto jeszcze powiedzieć o tym, że mamy, będzie parę dosyć ważnych absencji w tych półfinałach Pięciu, personalnych. Tam, tak. Tak. Tak, trochę że, kartek, trochę. No, przede wszystkim u Suareza. Bez nie, Suareza będzie. nie będzie Midera u Niemców. Mm. E... Nie będzie całej Argentyny. I <laughs> <laughs> a jeszcze, bo jeszcze o Holendrach warto powiedzieć to, że ja tak, tak mi się przypomniało teraz a propos absencji, bo tam też nastąpiła, no, może taka nie bardzo zauważalna, ale ważna zmiana, bo pięć minut przed meczem, jaki Joris Matajsen zszedł z boiska z bólem kolana i powiedział, że nie będzie grał. A ta para stoperów, mm -hmm. czyli Matajsen i Haitinka grała od początku. No i to była też duża siła Holendrów, tak? To oni w defensywie sobie całkiem nieźle radzili. Nagle wchodzi Andre Oyer, który Dawno nie grał. Dawno, znaczy on, bo to jest taki, to jest taki obrońca, mam wrażenie, który zawsze gdzieś tam się pałętał po reprezentacji, ale on nigdy tak tamta... był bardziej. Tak, tak, bo on, jak pamiętam, on nigdy w jakimś wielkim klubie nie grał w Holandii, on chyba w PSV grywał. no ale to nie jest jakiś tam wybitny obrońca. No i nagle okazuje no, ja się, pstam, że ja to, to nie jest. Tak, że pierwszy gol pada no, po wybitnie, nie po między obrońcami. Nie, no tak, tak, ja no. też się bałem, że po prostu no, że tak ta właśnie taka niby niepozorna kontuzja Matajsena. Ro, ro, ro, rozsypała tą Holandię no, okazało się, że, że jakoś tam ten Ojer trochę jednak mało oleju w głowie i potrafi wyciągnąć wnioski przynajmniej no właściwie kogo jeszcze nie będzie? nie będzie Van Der w Holandii no jak e... patrzyłem na jego ostatnie dwa mecze to może lepiej, że go nie, e... nie będzie e... i nie będzie jeszcze De Jonga to już większa strata, bo no, środek pola jednak, <śmiech> jednak czyścił razem z Van Bommel'em dosyć skutecznie tak, no ale Van Bommel to jest to jest taki zawodnik, że on w meczu półfinałowym jest w stanie komuś nogi połamać, żeby tylko gol nie padł także ja myślę, że on jeżeli miałby nie zagrać w finale a dostać dwie żółte kartki w kluczowych momentach, to on dostanie dwie żółte kartki w, i, w tych, i, w tych, i w tym finale może nie zagrać, a, a dzięki temu Holandia może gdzieś dalej awansować, bo, bo teraz to już będzie gra na ostro. No, gdzie, gdzieś będzie, dalej to już jest tylko gdzieś finał. Gdzieś dalej Dodajmy, że, Do się, że, że tak. Holandia od 78 roku nie grała tak wysoko w, w, na mistrzostwach świata. To już mówiliśmy. Tak. No. No, no, no, to już o tym Dobrze, słuchajcie, czy to czekamy na półfinały jutro, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia, bo my no mieliśmy mamy dwa kilku, telewizory kilku, kilku, na przykład. kilku, kilku, kilku, kilku, kilku, kilku, kilku trenerów no. już nie pracuje A, to, tak, w swoich tak. re, czyli pan Dunga, pan Dunga się tak. pożegnał, skończyła się Javier Aguirre sam zrezygnował Javier Aguirre zrezygnował i skończyła się era od Tore Hagela w Grecji to Bogu dzięki. Tak. i przyszedł Portugalczyk Santos, więc jest szansa, że, że może coś Portugalczyk tam... i Grecy bardziej tacy południowe natury, że Grecji. może będą, będą, prze... będą Grecy i tak, tak. Prze... i tak będą przegrywać, ale za to będą ładnie grali w piłkę. Tak, tak jak to kiedyś bywało, że sukcesów nie mieli, ale przynajmniej dało się na nich patrzeć. A, a, ostatnio... a, od, a od, od tych Mistrzostw Europy, kiedy to... Nie dało się na nich patrzeć. No ale wiesz, no jak się zdobywa Mistrzostwo Europy, no tak, to to je... zobowiązuje. Znaczy, tak? Jest to prawdopodobnie... Prze... Osób... I, no... I za 100 lat będą mieli nadal jeden, no. jedno duże zwycięstwo w dużym turnieju i to będzie to zwycięstwo. I... No i tyle. No. A już... Styl też im został zapamiętany i będzie i za 100 lat pewnie pamiętany przez tych, którzy będą sobie to powtarzać. Że mieli... Dopóki nie trafi taka generacja jak niemiecka paru lat, która ud uda im się zatrzeć to wrażenie, ale. To, to są tak, lata to, pracy. Nie, ten poziom. Tak, no, jeżeli tak. Jak, już, jak już się utrze jakiś, jakiś stereotyp, to walczyć z nim jest ciężko. Yy, on... O tym, że Niemcy grają ładniej niż Brazylia, też jeszcze nie za często jest słychać, a grają już drugi turniej. Ładniej, skuteczniej i lepiej. Tak, to, e, Jeśli chodzi o piłkę nożną, to kończąc temat, ale na całkiem innym poziomie, bo tak mi się rzuciło. W oko widziałem wyniki... Redaktorze, proszę się nie bawić swoimi spodniami. Dobrze, przepraszam. Guzikami dokładnie. Widziałem wyniki, wyniki nagród fair play, które były wręczane we wszystkich polskich ligach za najmniej... W kartek tam się przyznaje nagrody fair play. Wyobraź sobie, że w lidze drugiej nagrodę fair play dostał zespół LKS Nieciecza. No, czyli oni nie dość, że wygrali tę ligę, to jeszcze zrobili to w bardzo kulturalny sposób, nie kopiąc przeciwników. Albo kopiąc, a potem przepraszając. Nie, za znaczy, to, fe, za tak, to nie dają. Za to się nie cofa żółtych kartek. Aż ty bardziej czerwonych. Jak Także, przepraszasz kogoś po tym, jak go skopałeś po głowie, to rzadko, rzadko ma pozytywny oddźwięk, że tak powiem. Także tak pod, podwójne tym, brawa dla, dla, dla niecieczy. Tak jak w rękopisie znalezionym w Saragosie też się jeden pan pod głową drugiemu... i dawali sobie kartki? Nie, jeden pan drugiemu y, wbił szpadę w żołądek, Pan on będzie bardzo właśnie przepraszam, ale pieczyste czeka. No. no tak. Tak, no i z, z dobrej wiadomości Karol Bielecki trenuje. No, I tak. mówi, że jako tako daje radę, i że w ogóle da radę, i że właściwie to nic się nie stało, i będzie grał dalej. <śmiech> <Nie> <śmiech> I bez oka też się da. R Kciuki trzymamy, Cię nie ma Ernesta, żeby po raz kolejny nam wyjaśnił, jak to jest. Tak, tak. E, ruszył, e, ruszył, zakończył się Wimbledon. Co no, ruszył. Ruszył, ruszył. Ruszył Tour de France, bo tak zazwyczaj one na zakładkę są. Tak. E, Właśnie mieliśmy są... dwa telewizory, ponieważ byliśmy nad morzem. E, i Mieszkaliśmy u znajomego Anglika. I musie, muszę powiedzieć, że znajomy Anglik tą piłkę z nami jednym okiem oglądał, ale generalnie Bardziej zainteresowany był tak, Wimbledonem. W związku z tym były dwa telewizory, mniejsze i większy. No i na większym był Wimbledon. A na mniejszym On było najmniejszym piekło, był prawda? Mistrzostwa Świata i podobno nie dało się zrobić na odwrót. <śmiech> to było niemożliwe. To było kompletnie niemożliwe. Czy znaczy, biorąc no, pod uwagę siostra. wielkość piłek, to... Siostra Williams obroniła tytuł zobyty przez, przez siostrę. Przez... A Rafael nadal obronił tytuł wywalczony przez Federera. <śmiech> nie I, I można by oprócz historii Federera z Berdychem, która była dosyć, dosyć dziwnym meczem, Oprócz tego, że można było próbować dawać jakieś szanse Marejowi w meczu z Nadalem, ale to głupi pomysł generalnie, bo Nadal w takiej formie, w jakiej jest obecnie, to w zasadzie można by mu dawać puchary za zwycięstwa przed rozpoczęciem turnieju i oszczędzić sobie oglądania tych kilkugodzinnych pojedynków. To, to John byłby niepocieszony, gdyby tak zrobić. No Biorąc pod uwagę, że... Czyli nasz znajomy Anglik. Że nasz tak. znajomy Anglik ma 60 lat i też nie widział żadnego zwycięstwa ani Szkota, ani Walijczyka, ani Anglika na kortach Wimbledonu w klasyfikacji ostatecznej, to i Nadal się tego też pewnie nie doczeka. Podobnie jak Grecy kolejnego pucharu. Bo tam y, po prostu przez najbliższe lata będzie wygrywał Rafael Nadal, bo Federer już raczej y, tak jest. Szynkowo. mniej mu zależy poza tym, żeby doprowadzać się do idealnego stanu fizycznego po to, żeby biegać we wszystkich szlemach, której i tak już powygrywał. Kiedyś tam powygrywał. I, i, a i tak jest, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych, najwybitniejszym tenisistą w historii. Poza tym nie, nie odnoszę wrażenia, że brakuje mu pieniędzy na rachunki i motywacji ma w ogóle niewiele w tej chwili. A Rafael nadal jest młody, silny i wtedy, kiedy jest zdrowy, to nawet przy całej antypatii, do, jaką do niego odczuwam, <śmiech> niestety jest najlepszym tenisistą na świecie. To tak, Tour de France się rozpoczęło, dopiero dzisiaj Szlek miał, nie, dzisiaj był drugi etap, Szlek miał y, ciężki upadek i nie wiadomo, czy będzie jechał dalej. Jak go znam, to nawet jakby ręce połamał, jechałby dalej. No ale to już może być, przestać głównym faworytem do, do zwycięstwa, jak się dobrze poobija, bo może nie dojechać w góry w ogóle. A y, ważna deklaracja Czy kancelara jest... jeździ z tym, w końcu z silniczkiem, czy bez silniczka? by mieli go tam sprawdzać czy ma ma nie, nie, nie, nie wiem, bo by na openerze nic o silniczkach nie mówili Nie wiem, w jakimś poprzednim wyścigu tak, podejrzewali, tak, że ma, że ma, ma silniczek za dobrze, za, dobrze za dobrze jeździ za to pani na przykład, która sprzedawała kupony 5 minut po zakończeniu głosowania sprzedała nam wynik wyborów tak, O której, a której głosowaliście? Od, nie, o no, 21. Dwudziest... Czy ja głosowałem? Ja myślałem, że o 8 rano. Nie, nie, nie. Głosowaliście, nie, nie. Już ja głosowałem jadąc, na, jadąc na, na koncerty, czyli po 19 w zupełnie pustym lokalu wyborczym w Rewie. Bardzo sprytnie. Bardzo sprytnie. I jak usłyszałem, jakie są wyniki wyborów, to miałem wrażenie, że mój głos przeważył. <laughs> no, to ty w tych wyborach to każdy ma takie wrażenie, akurat. No, nie ci, co głosowali na Jarka. No, no tak. No, A oba... Chociaż przez chwilę w nocy, jak włączyłem tak. internet, to było na odwrót. No jak wróciłem no, z koncertu wróciłem i zobaczyłem w... i zobaczyłem cząstkowe wyniki i zobaczyłem, że Jarosław jest prezydentem przez chwilę, to <śmiech> mimo świetnego Ale... humoru po koncertach <śmiech> <śmiech> nie... <Ja miałem> wrażenie, <śmiech> że... zapkało mnie. Ja miałem wrażenie, że gdyby wynik był inny, to że w pewnym momencie po prostu wyłączyliby prąd na tym openerze. <śmiech> Bo, by się rozeszli do domu. Bo, bo na terenie tego festiwalu, w okręgach okolicznych, no jak wiadomo, tam dużo ludzi było, wyniki były takie, że 70 ponad procent ludzi, mówię o Rewie, Gdyni i tam Sopocie, głosowało na, na Komorowskiego i wszyscy się zastanawiali, kto to te 30 procent, bo jak rozmawialiśmy z ludźmi przed koncertami w trakcie. To, to był jeden kandydat dla tych, co to w Openerze brali udział. No chyba, że byli tacy, co nie głosowali. Na przykład. Tak. Anarchiści. Przyjechali starzy pankowcy i powiedzieli, że oni to mają w, w tem, tam, gdzie chcieliby, żeby ich ktoś pocałował. <głosy> I mówię tu o redaktorze Kondra Chciałem ja Coś miałem powiedzieć, ale zeszliśmy na politykę i zapomniałem. E, jeszcze myśli. chciałem, co ja chciałem, a że Robert Lewandowski zadebiutował w dziwnym meczu, który był meczem Zagradł hokejowym. Meczem ciężko to nazwać debiutem. I meczem. I meczem też ciężko. No ta, ale to wielu no tak. Borussia By, grała sobie tak się sparing zaczyna? z kimś tam. Trzy i... razy po 20 minut. Z, nami z... też mogliby zagrać, z Myślę, żeby nam wiele bramek strzelił. Na pewno. Nawet jakbyśmy trójkę stali na bramce. Tak. No, to niewiele, nie bardzo miało by niewiele wspólnego z futbolem, no ale tak się, tak to jest taka tradycja w Niemczech, że te drużyny z pierwszej i drugiej Bundesligi grają bardzo dużo spotkań z drużynami amatorskimi, po to, żeby wypracować sobie jakieś tam schematy gry ofensywnej, właśnie w krótkich takich jednostkach treningowych. I to jest od wielu lat Niemcy to robią najwyraźniej się to sprawdza, no ale jeżeli ktoś wchodzi w meczu swojej części, tej 20-minutowej, strzela trzy tam z kilku bramek, to znaczy, że nie jest tam przypadkiem, szczególnie, że numer dostał też nieprzypadkowy, bo siódemka w Borussii Dortmund... A poza tym to, to znaczy, jest jednak... że nowi koledzy mu podają. Tak, tak. jeszcze dwóch kolegów wróci zaraz z Mistrzostw Świata i, mm. i też będą mu podawać, a biorąc uwagę, że jeszcze ma dwóch kolegów z reprezentacji Polski, którzy też pewnie będą mu podawali, bo i Kuba Błaszczykowski i Łukasz Piszczek Także... Tak, właśnie myślę, tam, bo tam chyba już poza Paragwajczykami to z i chyba nikt już nie został o tych mistrzostwach, nie? nie? nie. Bo Niemcy to Niemcy nie mają nie grają. za wielu. Nie, Niemcy są rozbaję... <coughs> Holendrów chyba z Bajernu Monachium. Też... Aha, a propos, słyszałeś, co trener Van Hal powiedział a propos... Tak, że to bardzo źle, że awansowali jedni ja, no, i No Chciałby, tak. żeby już wszyscy wrócili mu do, do, Bayernu. Do, do Bajernu, bo on słabo nie ma kogo trenować. Bo, bo on ma tam tylko p... Holendrów i Niemców. Później się zreflektował <coughs> i powiedział, znaczy nie to, że o nim źle życzy, bo bardzo życzy swoim piłkarzom, żeby wszyscy wygrali mistrzostwa świata, ale chciałbym, żeby już wrócili. Tak, no generalnie jest tak, że w jednym półfinale spotkają się w tym drugim praktycznie dwa kluby zagra Barcelona przeciwko Bayernowi. Bo w reprezentacji Hiszpanii tych grających jest sześciu, siedmiu. Trochę przesadziłeś. No, no, przesadziłeś no trochę jest. przesadziłem, ale jednak jeżeli ośmiu na jedenastu gra w jednym klubie albo siedmiu, tak, nie, jest... no, ale Bajernie, w Bayernie nie ma tylu. Znaczy, znaczy u Miller... Niemców nie ma tylu. tylu czy znaczy, Miller, Miller nie zagra. Podolski już nie jest z Bayernu. No, jest Kloze, jest Schweinsteiger, Lam. No i tyle. No, no tak, bo Holendrzy grają w trzecim półfinale A, tak, ale to jest... bo trzy drużyny w jednym półfinale rzadko, rzadko grają rzadko chyba, wygrają, że jest tak. to taki Storyami, z... z teoriami redaktora Zawady często jest tak, że jak się fakty nie zgadzają z teorią to, to gorzej, to jest gorzej dla faktów faktu. Tak. nie, no bo klubem najbardziej reprezentowanym na tych mistrzostwach jest Bayern Monachium, ale one mają, one mają te, te Bajerny Holendrów Van Bommela mają, Robena mają z kadry i oni im tam robią też wynik ale tak. najwięcej zawodników Bayernu, później Barcelony. Ale w półfinałach, czy w ogóle w mistrzostwach? W ogóle w mistrzostwach było. Najwięcej piłkarzy Bayernu i Barcelony. 200 zawodników Bayernu <grym> No i tych z Bayernu to rzeczywiście Niemcy i Holendrzy. Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że powoli... A już więcej, bo mi się jak mówiliście o kuponach. No. Bo komentator, już nie pamiętam który, TVP, bardzo Nie, czy już o tym mówiłem? Nie, chyba nie. Nie, powiedz bo, to my ci powiemy. Co bo ten, jest ten piłkarz słowacki, który zabłysnął tym, że miał wejść w meczu z Włochami, Włochami. w minucie 40, ale w końcu nie wszedł. Wszedł w 80 i strzelił gola. Ją z nazwę Kamil Kopunek. Natomiast w meczu następnym nasz był komentator kuponkiem. zrobił z niego kuponka. Tak. Właściwie tak. Właśnie o tym kuponie. Znaczy, się, powiem, że jeżeli zrobił z niego kuponka... To Powiem Ci, że, że, że nawet słyszałem, że w Polsce już sprzedają koszulki z nazwiskiem kuponek. Tak? tak. Znaczy, znaczy, to jest bardzo szybko. Jeżeli ktoś robi z kogoś z Kapunka robi kuponka, to jest to Dariusz Szpakowski. Nie, właśnie to nie był Dariusz Szpakowski. Nie? To był, to był jakiś jego, tak, no może, jego zdolny uczeń. Tak, może zdolny no naśladowca. Może to, może to on, bo... Znaczy jednak, nie, jego, znaczy, jego, nie jego bo na poznaju, pewno nie jest to bo. Dariusz Ciszewski który był kiedyś Dariuszem Nie, nie, nie. To był któryś, któryś, że tak powiem, z pomniejszych komentatorów tak. TVP. Pomniejszych Zestawiodo... Dariuszy. Ze stadionu Wembley. Wita Państwa Dariusz Ciszewski. Oj, przepraszam bardzo, Dariusz. Nie, on się nie, nie poprawię nie. Dopiero jak wrócił do Polski, to mu to powiedzieli. Mu że jest Dariuszem Ciszewski. No, że się, że, że się, że się nie, no bo on jest doskonałym komentatorem, a doskonały komentator idzie w zaparte. No, jak pomyli wynik, to idzie w zaparte z wynikiem. Doświadczony trener Hiszpanów, Wincenty Delbos, 90-letni trener. Wincenty, tak. Wincenty tak. Delbosk, Delbosk. Delbosk. 90-letni trener doświadczony no to myślę, że tak, jakby się Wincenty dowiedział, że ma 90 no lat w Polsce to w życiu by tu na nie przyjechał ze słynnych cytatów to, to Dariusz Szpakowski Urugwaj dziś nie może być sam, Urugwaj musi czuć wsparcie wszystkich mieszkańców Urugwaju no, tak. no dobrze eee. tak, to chyba już kończymy, prawda? Tak. No tak, jak już zaczynamy Liga cytować. Tak, i... Zaczynamy cytować Dariusza. to bo jeszcze już to Liga już nie jest Światowa, której nie oglądaliśmy, bo mieliśmy Wimbledon na telewizji. Mieliśmy Wimbledon, mieliśmy Mosquito Świata i mnie, też, dużo mnie dużo też na Ligę znaczy. Światową. Widziałem kawałek ja tylko z drugiego, meczu, drugiego meczu z Kubą, ale no jakby w zeszłym roku też Liga Światowa. Nic tam nie wywalczyli, a później było Mistrzostw Europy, więc ja bym tam się wynikami bardzo nie przejmował. Bo... Czy znaczy, jedyny pozytyw tego jest taki, że ci zawodnicy w bardzo odmienionym składzie, tak naprawdę, widać, że znowu zaczynają grać, widać rękę trenera, tak, i widać, że to oni będą oczywiście przegrywali jeszcze takie mecze jak z Kubańczykami, ale będą też takie mecze, tak jak z Kubańczykami, wygrywali. wygrywali. Ty bardziej, że skład się jeszcze zmieni, a tu chodzi o to, żeby właśnie znaleźć sobie paru gości, którzy jak jeśli posypie będzie, to pierwsza, pierwsza szóstka, to, to wejdą i zagrają. No, stąd się wziął kurek, na przykład, na żeby przykład, daleko tak, nie szukać. Tak. E, natomiast ja bym też trenera Castlaniego trochę usprawiedliwiał, no, bo co, jak on miał się skupić na meczu, jak Niemcy, Argentyńczyków zdali 4-0. No, przecież w Argentynie myślałem, że tak my się, no. nawet jak się jest trenerem siatkówki, to się nie da futbolem nie interesować. i Nie, nie da się. Ten Castlanie humoru musiał mieć padły akurat w ten weekend. Tak, no, mógł mieć równy, równy, równie dobry czas reakcji na to, co się dzieje na boisku, jak trener Maradona. Nie myślę, że aż tak. tak się do no nie do tego się... taka Castlani nie dojdzie nigdy. To... Aż tak to się nie da. To... No dobrze, ja myślę, że Maradona do tej pory jeszcze nie no, wie, co, nie wie robić. co się Nie, Ja myślę, że on już się nie dowie. Ja myślę, że to już jest po... no, no, koniec. Ja, y, ja nawet dostałem od kolegi takiego SMS-a, że nawet sam Boski Diego powinien się sam podać do dymisji po takim meczu, bo to było niewiarygodne. Tak, Nastroje no, tak. w Argentynie nie są dobre. Tam już wszyscy mają go dosyć, mimo, Mimo wszystko, mimo że on tam jest, A już wiadomo, się wydawało, ma, ma swój tak. kościół, jest, jest tam na, na równi z prezydentem. No, no właśnie, szczególnie jak się patrzy na to, jak poukładana jest mizerna, jeżeli chodzi o, o liczbę wielkich nazwisk futbolowych reprezentacja Chile prowadzona przez Argentyńczyka. Wystarczyłby ktoś tak usposobiony jak Bielsa i... No, no znaczy... zresztą, myślę, że pamiętam, to Paragwaj trenował też trener argentyński. Argentyński, tak. I, I też, I też zaszli, no, no zeszli w to samo miejsce, to, gdzie Argentyna, nie dostali czwórki na sam koniec, przynajmniej. No, tak, tak. No, a Uruguay mieli, to... mieli takich. A piłkarzy. A Uruguay no, który... mieli sześć razy gorszych Tak, więcej, A Uruguay, który który jest traktowany przez Argentyńczyków jak takie nie wiadomo co, taka gorsza Argentyna, trochę tak jak my zawsze traktowaliśmy, nie wiem, jakichś tak, Słowaków, ale, albo ale, tak, ja Białorusinów. Ja nawet sam, wyliczając tak. mistrzów świata też nawet, żeśmy powiedzieli, że Urugwaj był raz mistrzem świata, jeśli dobrze był, pamiętam, a był a dwa, dwa razy, więc, Dwa razy. Tak. Jakby, ten Urugwaj jakoś tak było rzeczywiście. A jeszcze bardzo. kiedy? To było w czasach zamieszkania. 60 lat temu oraz yy, Pierwszym mistrzem był Urugwaj. Tak. No, czyli 80 lat temu i 60, 60 temu. lat temu. No Pierwsze mistrzostwa były dosyć dziwne. Spodale... 80 lat temu mówilibyśmy do wałków Edisona. Nie oglądając żadnego meczu. Tak. tak. O, chyba, przez tubę. chyba, że wybralibyśmy się statkiem do, do Urugwaju i mniej więcej moglibyśmy tak. o tym opowiedzieć trzy tygodnie po zakończeniu powiem turnieju. Ci, że w napisalibyśmy do słuchaczy list. Powiem ci, że w takiej sytuacji, nawet mając w perspektywie nawet mając Kytacze. w perspektywie 39 rok przed sobą, to chyba nawet bym się przepłynął na te mistrzostwa do Urugwaju. Chyba przesadziłem. Chyba tak. <laughs> ale, muszę, że... ale wyobraziłem sobie, jak z reprezentacją Francji na przykład tamtą e, sprzed 80 lat, bo ona jedna z nielicznych popłynęła z Europy, e, gramy w piłkę na pokładzie, bo tam się takie rzeczy działy, e, popijamy wino. Dwa tygodnie, Szampana, tam dwa tygodnie, dwa tygodnie, żeby się pominęli. wszyscy znali. Tam się wszyscy wszystkie drużyny europejskie było ich kilka zaledwie tam Czechosłowacja pojechała. Musiałbyś eleganckie wąsy i bokobrody zapuścić. No i grałbym w spodniach do, do kostek w piłkę nożną. Nie, już przesadzam. Do kolan mieli takie te. Takie, tak. I butyjaki, szarawary. Buty jakie <gry> mieli ciekawe. I piłki. I czapki. I czapki. Tak. No. To, jeszcze, to, to już na koniec kończąc jakiś, na koniec, koniec kończąc na koniec kończąc Wisła podpisała kontrakt z Argentyńczykiem, jeśli dobrze pamiętam Żurawski się nazywa Nie, nie, nie, nie <laughs> znaczy, ogólnie. Umieję kilka słów po polsku news, news będzie głupi, bo nie pamiętam czy Wisła ale jakaś polska drużyna podpisała kontrakt z, no, Argen... z Argentyńczykiem podpisała. Nie pamiętam jak on się nazywa ale w każdym razie na koszulce postanowił, żeby mu napisać imię córki zamiast nazwiska, taki ma pomysł To mhm. jest wstrząsający news Wyobraź sobie jak wszyscy piłkarze tak na przykład wymyślili po, po, biegali, jedenastka Urszula Ja bym miał Michalina na koszulce no, Urszula, Michalina, Krystyna no, Krystyna, Krystyna jest Krystyna tak. biega I taka dwumetrowa ogłosiona Urszula bramkę strzela Na przykład Albo Alicja Ale u, Niem Alicja. Ale u Niemców byłoby to bardzo zabawne Helga na przykład Ute. Taką... Ute Ute Ute Gorzej no. byłoby z Islandią, bo miałby, mieliby na przykład Zygsmund dotir. To nazwisko, nie, to nazwisko jest. A, to nie, to nie, nie to cała oni, moja, oni tam nie cał... mają imion. No, no. no tak, to jest dziwny kraj, mają wulkany i nazwiska, nic więcej. Ale no. każdy, każdy Islandczyk ma jeden wulkan, I jedno, nad, nazwisko. jedno nazwisko, a niektórzy mają jeszcze wyspę. I niektórzy piłkarze każą sobie pisać na koszulkach swoje imiona swoich wulkanów. <grym> na przykład. Bo nazwiska im się nie mieszczą, bo są bardzo długie. Na wulkanu wulkanu też wulkanów też nie <grym> są. Na wulkanów też nie są, tak. Jakby nazwę tego wulkanu na koszulce, to tak, no, trzeba mieć niezłe bary. Tak. Nie wiem, czy Pudzianowie by się zmieściło. Tak, od bicepsa do bicepsa. Trzeci raz próbujemy się pożegnać, i tym razem. chyba się uda. skutecznie. I się żegnamy. To ja się pożegnam, Magdziarz, redaktor. Za, żegna. Zawada podredaktor. i Konraciuk nadredaktor. redaktor. I <śmiech> redaktor. <śmiech> Gol! Nie! Nie! Gol! Nie!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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Córku, Turku ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gapincia, tymczasem piłce Ryszard Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety w pięknych tutaj toaletach, eleganckie mężczyźni, białe kosule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie